Z tej strony El e, ze mną jest Rador. Siema. Oraz Maciej. Siema. To jest podcast 27. Tak. I podcast nazywa się Gry na Serio. E, nagrywamy, zupełnie przeszliśmy samych siebie z poprzedniego tygodnia, ponieważ tydzień temu udało nam się nagrać podcast jakimś cudem, nie wiem zupełnie jakim cudem, na, na Gaypadzie. A w tym tygodniu postanowiliśmy przenieść nasze studio czy cygańską przyczepkę nieśmigową Macieja na no, totalnie otwarty teren. Na a. park przy cmentarzu żydowskim. <grym> <grym> przy muzeum. <grym> przy muzeum blisko, a, blisko, kurwa, mi się, Ale tak. jesteśmy w samym środku Getta, tak i, i, i mogą zdarzyć się dziwne rzeczy, więc jeśli ktoś podejdzie do nas i będzie chciał, nie wiem, pieniądze na piwo czy wpierdol nam sprawić, więc to jest wszystko nieprzewidziane i od razu zastrzegam, że, że może coś takiego się wydarzyć, tak? A z... Mogą być atrakcje. Mogą być atrakcje, tak? I mam nadzieję, że jakoś to nam się uda. A zobaczymy, może będziemy tak nagrywać więcej, mhm. jeśli nas nie napadnie w tym czasie. Z części organizacyjnych e, pojawił się ten, który nagrał 20, który przesłuchał 26, który e, nagrał tak, 26 odcinków. odcinków podcastu, naszego podcastu. E, Musisz być szalony, nie, nie wiem, naprawdę. Nie chciałbym Cię spotkać znowu na ulicy, tak jak powiedziałem w jednym odcinku. Nikt chyba nie przesłuchał wszystkich odcinków tak z nas? No, nie. nie. Nie, nie. Bo Ty, Maciek, nie montowałeś nawet wszystkich, tak? Tylko Grzeszek montował te pierwsze? No część, tak. Nie. No więc nawet, no. Nawet gdybym słuchał ich podczas montowania, to nie ma opcji. Nie ma opcji. Jeśli jest więcej takich ludzi, to, to piszcie. My będziemy mieli na was namiary, gdzie wysłać ludzi odpowiednich do, do zwalczania takich <grystanie> żeby Wysyłać tego bagna, które my mówimy, musi być. Ale pozdrawiamy, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, <grystanie> jak zwykle jesteśmy dumni z tego, że, że nas słuchacie. A, mm, dzięki dla Radka Sruszyńskiego, tak? Tak, Te tak. Możesz coś powiedzieć o tym, Maciej? No, ra dzięki Radkowi mamy normalne logo, które nie wygląda jak kupa. Wygenerowane w Gimpie. Tak, wygenerowane w Gimpie. Header nowy na, na stronce, nowy wygląd fanpage'a, teraz fanpage też wygląda całkiem fajnie mm -hmm. A... gonimy, gonimy Gonimy, tak, i generalnie idziemy do przodu dzięki temu No i spoko Będzie, A... będzie dużo jeszcze więcej, będą watermarki na, na fotach, jakieś tam tego Uważnie? typu rzeczy Tak, wow. Tak, także Radek powiedział, że zrobi nawet fawikonkę, co jest kurde przejebaną robotą, więc Generalnie nie ty, dla. Ty. Wiem, ale co? Bo nie zrobiłem. ikonkę. To, to okay. mała taka ikonka. To takie bardzo. I to, co jest w tym chujowe, to, to, że trzeba niestety taką ikonkę robić w pikselkach, nie? Czyli po pikselku no. trzeba ją malować. No, ale będzie podobna, do tego naszego logo, tam będzie motyw wspólny, nie? No, logo jest spytka, podoba się. Dajcie znać, co myślicie o logo. Ty napisałeś właśnie długi post, znaczy długi, post po prostu No, jak dla polskiej reali. a to długi, można powiedzieć, że... No licencja. No prawie, prawie, blisko, blisko. Okej, o czym będziemy dziś rozmawiać? Ja już zapowiedziałem, że chyba będziemy mówili o Max Payne. Będziemy mówić o Max Paynie, ale najpierw porozmawiamy o Diabolu chyba, Nikogo, do, który do, nikogo... Które do nikogo i do pożegu. No. Praktycznie. Ale Maciej wiem, że coś ci gryzie i coś ci gnębi i no, coś do, to po prostu... do, do, i to dosłownie cię starego <laughs> I chciałbyś się wypłakać wszystkim tutaj e, słuchaczom. No generalnie.. E... Jak wyglądały twoje przygotowania do Diablo? Przygotowanie? Do premiery. No tak, że kupiłem po prostu klucz. Tak, i, Starej... i dużo Red Bulli. Kupiłem sobie dwa Red Bulle, ale zasnąłem przed godziną 24. O, to jak małe dziecko na czy no, gdzieś tam... Tak, tak no szuka, dokładnie, do... ale dokładnie tak. Potem A. tylko rano sprawdziłem na komórce, że dostałem od kumpla SMS-a, e, w którym pisał, że 40 minut po północy, że jeszcze serwery nie działają. Więc mhm. sobie pomyślałem, że kurwa, w sumie dobrze wyszło. No. E, no i z tego co wiem, to serwery działały gdzieś tak po drugiej dopiero w nocy i ten właśnie ziomek siedział od drugiej potem bite 24 godziny, pozdrawiam no pewnie, pewnie wtedy były też te problemy z tym w ogóle logowaniem, bo tak, były no, te serwery. Trochę ludzi, ludzi, pojebało, szczerze mówiąc, i trochę kurde po prostu przegielipało. Ale tak troszeczkę, nie? No tylko troszeczkę. A... Nie z tych zgo zgonów pod złotymi tarasami. Znaczy nie było zgonów, ale było chyba nie nie nie, nie chciałam mi się nawet odpalać w filmiku. Po prostu widziałem na zdjęciach, jak było dużo ludzi. No było w chuj ludzi. No i to co mogę przyznać, większej premiery chyba nie widziałem. No nie, nie był było, w Polsce nie było większej premier, większej premiery. Nie było takiej. Powiem inaczej, nie było imprezy growej, która byłaby tak schajpowana przez ludzi po prostu. Od przez środka. samych ludzi, no tak. Bo nie było reklam w telewizji. No, był, no były, był, ale, ale, no ale tak. wiesz, o co. No chodzi? one nie tak, napędzają na wszystkiego. Tak jest 20-20-sekundowa reklama, z której gówno wiadomo. Nie? I ludzie, którzy jakby nie znają tematu, to się nie dowiedzą o mhm. co chodzi, czy to Diablo jest takie fajne, czy nie. Reklamy Max Payne'a też przecież lecą teraz w kinie, na przykład. Są, bo widziałem przed Avengersem. No i nie. Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie na Maxa i walili po prostu drzwiami i oknami, nie. bo, jak to twoje ulubione stwierdzenie, nikogo, nie? Okazało się, że Diablo kogoś tam innego wchodzi. E... Nie znam tych ludzi. No, jakoś, nie? E... No i co? O, nie, mogłem, nie mogłem wytrzymać i odpaliłem rano, jeszcze przed wyjściem do roboty od siódmej, tam pograłem godzinę. Dużo ludzi za wzięło wolne u ciebie? Pracy. Jeden gość był na urlopie zdrowotnym. Aha, <grym> aha. Aha. Eee, ale nie, tak to nie, nikt nie brał. Ale ludzie grają w codziennie, nie? każdego wieczoru są online. Hmm. I grają, i to są ludzie w przedziale wiekowym, powiedzmy od 24 do 34 lat. Wszyscy no to po prostu. wszystko zgadza, nie? Wszyscy napieprzają, no. i ja mam takie wrażenie, że po prostu ta gra nie sprzedałaby się w żaden sposób, gdyby nie Nostalgia, na której po, pojechał Blizzard, tak. Mm -hmm. A, bo to jest dobra gra i ja się bardzo dobrze bawię nie, grając w ten tytuł, ale tak samo dobrze bawiłbym się w Diablo 2, jeśli by nie wiem, jakiś z moich kumpli powiedział, ej stary kurwa gramy w Diablo 2 teraz, no chodź kurde pogramy sobie nie? i odpaliłbym, przeszedłbym to Diablo Miałbym kupę takiej samej albo może nawet i lepszej, i ro, lepszej zabawy, bo kurde, y, uczucia są do, dość mieszane, nie? Jakby, wow. po, poza, tym, poza tym, że cały tytuł jest zajebisty i wszystko fajnie wygląda i warto było czekać i filmiki kurde. Przedlać są... wszystko. <laughs> w no pytaku. tak, no. Wiesz, I loud, ale.. Loud. Dla mieszanych uczuć, nie? To jest takie... No. Wiesz, no, bo zawsze jest tak, że jak masz duże oczekiwania, to okazuje się potem, że Jest tak zwana szara że nie rzecz, no. no Ale no. mieszane uczucia to jest takie zdanie, które stwierdza, że, że... Kur... Jest... Y... Źle! No. Nie, no nie jest, nie jest źle, ale moim zdaniem mogło być lepiej, to znaczy Blizzard postanowił pójść na pewne kompromisy i te kompromisy Sprawiają, że ta gra jest... Y bardziej casualowa, nie, nie, lubię tego stwierdzenia i tak uważam, że trochę to jest chujowe, nie? Bo, jakby mówi się, że nie wiem, gra, grając w Angry Birds to się nie, to nie jest się graczem, ale chodzi mi o to po prostu, że z gry, która kiedyś była jakimś tam quasi-RPG-iem, tak? No, quasi, Ohoho. powiedzmy. No wczuwałeś no, powiedzmy. się w, w wiesz, w, w łowce demonów, nie? No, no coś na tej zasadzie, tak, nie ale nie no, chodzi mi, bo... chodzi mi o to, że w okresie, kiedy ta gierka wychodziła, nie, jakby grą RPG była każda gra, w której miało się jakieś tam umiejętności, zdobywało się poziomy i rozdawało atrybuty. Nie było rozdawania atrybutów w strzelaninach, nie? No rzeczywiście. No Wie, wiecie o co no, chodzi. Tak, teraz ja wiem, no. Mass Effect mówi no GTA, się, że to nie jest chociaż, nie, RPG, nie? Też tylko GTA, to jest Nie czwórcy, tylko w San Andreas, no to, już, no to już, były jakieś elementy RPGowe i to też, i, i tak ta jak Jakby, się. powiedzmy, no był to bardzo prosty RPG, nie? Tak teraz nie rozdaje się już praktycznie w ogóle tych punktów Przyznaję, dostaje się tylko po prostu co poziom nowe skile. Nie trzeba już nawet zbierać zwoje identyfikacji zwoi do portalu miejskiego Identyfikuje się, kurwa, ja przez dwa dni zastanawiałem się jak zidentyfikować unikalny przedmiot mhm. Mówię, gdzie ja kupię te zwoje, może muszę zdobyć jakiś poziom mhm. Przejść jakiś quest, żeby znaleźć jakiegoś typa Wszedłem na forum Blizzarda i okazało się, że teraz wystarczy po prostu kliknąć prawym Hmm, I coś aha. co jest zidentyfikowane nagle się robi zidentyfikowane. Magiczna to po co w ogóle po to co co w ogóle robić tą identyfikację, tak? Jeśli to się po prostu kilka prawem, tak? Mhm. No i Może to są tak... napięcia, co to będzie, co to będzie? No tak, no to, to sobie otrzymanie też... napięcia chyba było wiele w No bo za sobie też sobie o tym pomyślałem, ale dzi dzisiaj właśnie słuchałem fragmentów Fantasmagierii i tam e, Benek ten trz trzymi się po, po poruszył taki temat, że właśnie fajne było to że trzeba było kupić ten zwój tego portalu, że te zwoje mogły ci się skończyć tak samo jak się kończyły miksturki, teraz też się kończą ale jakby jest dużo takich zmian, które mają sprawić to, że my powiedzmy nie mamy dzieci, tak? ale nawet coś z ciekawości przeglądałem na Instagramie hashtag właśnie Diablo3 i gościu na przykład wrzucał zdjęcia, nie? jak on kurwa gra na Pierdala w to Diablo po prostu całymi nocami i potem pokazuje zdjęcia jego syna, nie? który też już siedzi i gra non-stop To Diablo I tak jak o tym myślę, to wiem, że ta gierka w tym momencie jest przystępniejsza dla takiego małego dzieciaka, który ma 10 lat I grał, nie wiem, przez... W swoim życiu grał tylko w Gearsy, albo <laughs> I Call of Duty, bo mia... of ma Beauty. 10 lat No, wiesz o co chodzi, nie? nie? Co chodzi. I te gry nie wymagają od Ciebie niczego, tak naprawdę No, wymagają dużej dużo ilości strzelania, no Szczęścia i dobra geneta no, no. no tak, jest prawda i to jest w ogóle jakiś tam trend, tak? Graż w Mass Effecta i też się okazuje, że już w trójce jeszcze mniej rzeczy trzeba wybierać, tak? I generalnie tak naprawdę to fajnie byłoby po prostu strzelać i biec do przodu, no. I hmm. to, jest, to jest, takie trochę chujowe, no. no ale o strzelaniu to jeszcze dzisiaj pogadamy. Co będzie będzie, że, że pogadamy, a jeśli chodzi o samą grę, to... Uh, plusów, no to jest ciągle to samo diablo, a z minusów to chyba to, co, to o czym mówiłem właśnie Radolfowi, Radolfowi, to co najbardziej mi się nie podoba. Zwierzęta się między sobą tak, bawiamy czasem, no. Au, a, się do późnych godzin nocnych. A nie podoba mi się mianowicie spierdolona na makta, po prostu fabuła i cała <śmiech> historia. Eee, czyli fabuła. fapuła eee, <laughs> no niestety nie jest to papuła, nie? Nawet to nie znaczy jest papuła? Prze, no jest, papuła jest przez pierwszą połowę gry, a potem robi się po prostu coraz smutniej. Ja nie wiem, jaki jest niższy poziom od papuły. papuły. No jest, jest, kiepsko, no. Po prostu kiepsko. No jest, jest, bardzo kiepsko. No, no. Ja mówię, a są nikogo. fajne, fajne, są CGI, czy, No czy... są zajebiste, nie? I właśnie, widzisz, jest tak, że odpalasz grę, przechodzisz pierwszy akt i myślisz sobie o kurwa, jest naprawdę dobrze, nie? To są te same filmiki, które ty znałeś mm -hmm. z Diablo 2, z Warcrafta trzymają kurwa jeszcze lepszy poziom no już po prostu postacie wyglądają mega zajebiście, nie? Wszystko jest kurde takie, że myślisz nie no, jest kurwa dobrze, nie? A nie tak jak odpalałem na przykład ostatnio Mass Effecta, dwójkę i oglądałem właśnie cgi i, i mówię, kurwa, to w sumie lepsza grafika to jest to w grze, nie? <śmiech> nie w tych filmach więc tutaj tak nie jest, jest, jest taki opatrzczenny. A Oglądasz pierwszy film, mówisz nie, no jest zajebiście a Oglądasz drugi film, no jest kurwa kozacko już po prostu, przy, przy drugim filmie na, na początku drugiego aktu To miałem po prostu klasyczne właśnie opatrzczenki. szczęki Siedziałem hmm. i mówię kurde, nie jest kurde, naprawdę dobrze Potem się pojawia trzeci akt, już się pojawia coraz więcej absurdów A potem pojawia się czwarty No i czwarty to jest tak, że masz takie wrażenie, jakby zatrudnili Japończyka po prostu do dwóch ostatnich aktów. Nie, e, robisz kartę albo studenta. Absurdu. Albo studenta, no. Wiesz, że może by było się uczyć absurdalnych po prostu rozwiązań, nie? Aha. Mam wrażenie, że po prostu wszystkie najgorsze, najgorsze pomysły, jakie są wykorzystywane przez scenarzystów, zostały zaimplementowane w końcówce scenariusza do Diablo. Po prostu. I wszystko to, za co się krytykuje, tak naprawdę gry. Bo. Mam wrażenie, że to zakończenie, które jest krytykowane właśnie w Mass trójcy, to jest trzy razy lepsze, tak naprawdę. Ja nie, nie wiem, nie, nie widziałem, zakończenia Mass no, ja też nie widziałem, wydaje no. mi się, że przeczytałem. Ja też przeczytałem, ale nie, nie przeczytałem mogę się opowiadać, nie Zakończę. mogę się mm. opowiadać na ten temat. Ja no nie no jakby nie, nie o to chodzi tak naprawdę, wiesz, mm, jakie, są, jakie są, powiedzmy, odczucia i o, ludzi i tak naprawdę jak wygląda to samo zakończenie, ale mam wrażenie, że E, jakby poziom chujowatości tego zakończenia w Diablo już jest tak kurwa wielki, że ludzie z, to właśnie mówiłem wcześniej Rodolfowi e, że ludzie po prostu już ze względu na jakiś szacunek po prostu do tego tytułu no i przywiązanie nie, i wspominają i nie wspominają o tym, bo on jest po prostu kurwa ten, ten, ten koniec jest żenujący Aha. to już jest tak, że patrz i myślisz sobie no Kurwa, będę dalej w to grał, bo fajnie jest ponabijać sobie No właśnie, to czy znaczy gameplay jest, no to jest No spoko. gameplay jest spoko, nie? Ale O, powiem wam inaczej na innym przykładzie. Jest coś takiego, że jak ludzie dołączą do waszej gry, bo można w każdym momencie otworzyć single player na internet i ludzie z wami grają Jak się otworzy tą grę Wtedy na oku do, dołącza do was taki maniak, który albo kurwa przez dwie godziny siedzi w, w swoim ekwipunku, kurwa nic nie robi, a wam jest trudniej, bo poziom gry jakby rośnie wtedy no, automatycznie, no. bo są dwie osoby. Albo dołącza taki maniak, który napierdala do przodu, na pałę, po prostu przechodzi grę w pięć godzin, nie? No, I robi kurwa speedrun. I ten maniak przy, przewija wszystkie kurwa dialogi jakie są, tak żebyście kurde no, przypadkiem nie wiedzieli jaka jest fabuła a nie, i w ogóle o co chodzi. No. No i jak grałem pierwszy akt, drugi akt, trzeci, czwarty To myślałem kurde, że trochę przeginają pałę i mnie to, to wkurwiało Ale jak już zobaczyłem końcówkę to już wiedziałem o co biega Kurwa nie warto sobie tym po prostu głowy zaprzątać nie? Mm, I Jeśli chodzi właśnie o sam gameplay no to jest naprawdę kurwa dobrze Jeśli chodzi o, o, o, o, o fabułę no to jest kurwa słabo A jednak wydaje mi się, że Mimo wszystko, nie? W Diablo 2 i Jedynce było coś takiego, że ludzie w to lubili grać, bo jakby ta cała historia tych demonów, tego, tego nieba i tak dalej, to takie całkiem ciekawe, nie? To nie, była, to nie był scenariusz rozwinięty jak w Baldur's Gate, nie? Ale to taka, ja bym to nazwał, no popkultura po prostu, nie? Ma fantazy, kurde, dla przeciętnego odbiorcy po prostu. Dla gimnazjalistów. No tak, no. Taka jest prawda. No i było całkiem fajne, nie? ja pamiętam właśnie jak oglądałem z Diablo 2 filmiki, no to kurde... Ja do tej pory mogę odpalić sobie na YouTube filmy z Diablo 2 i... jeszcze sobie kurwa, nie no, to było zajebiście. Fapnąć gra. trochę. Co? Fapnąć trochę. No mogę trochę fapnąć do tego, nie? A tutaj... No, po... no, Radolf Was się zmęczył. się się zmęczył. Nie no, tutaj to mogę powiedzieć, że... Wszystkie najlepsze filmy były widoczne na trailerach, Oprócz jednego, oprócz takiego właśnie killera z, z, z początku drugiego aktu Ale tak naprawdę no to te dobre filmy były na były już w trailerach Bo jeden trailer, w którym widać Deckarda Kane'a i tam uderzający meteor to jest intro Drugi trailer to jest filmik z początku trzeciego czy tam czwartego aktu To bardzo spoko I nagle Fajne. się okazuje, że nic nie ma nowego, nie? że wiesz, połowę filmów to już wcześniej pokazali yy, gameplay pokazali w becie, nie? bo może było mhm. sobie przejść połowę, kurde, pierwszego aktu czy tam, wiesz, yy, powiedzmy dwie trzecie, nie? E, no i co? E, sympatycznie, W sumie fabułę poznałem przed premierą, pograłem też przed premierą eee, no, ja mogę odrzucić, no, skipnę to No można, można to właśnie ominąć, nie? i ja, ja jestem ciekaw tak naprawdę, czy Zadziała ta magia Blizzarda i ta gra się utrzyma po prostu, bo Blizzard ma coś takiego A nawet jakiś tam fenomen, nie? G Tych wszystkich swoich gier, że one jednak przez długi czas się utrzymują No I mamy takiego StarCrafta dwójkę, który, który tam wyszedł dwa lata temu I normalna gra już by była dawno no, nieaktywna Była <śmiech> no zapomniana Już by nikt nie pamiętał, że wyszedł jakiś tam no StarCraft No tak, a ludzie pewnie jeszcze w jedynkę grają, no. A ludzie grają jeszcze, nie dość, że grają w dwójkę, <śmiech> to grają jeszcze w jedynkę, nie? No. I jestem ciekaw po prostu czy, da, czy ta gra da radę pod tym właśnie względem, bo nawet chyba dzisiaj już widziałem jakąś recenzję czy, czy, czy jakiś tekst, w którym właśnie yy, jeden tam z tych redaktorów, nie wiem na którego to jest serwisu, yy, twierdził, że, że chyba Blizzard już trochę przegiał pałę nie? i ta gra jest po prostu za słaba. Mam no pewnie są jacyś maniacy, którzy tam. No, nafierce, no i, wiesz, ale ja sobie no, na przykład ile nie ile wyobrażam. Wpadki, no. hmm. Ja sobie na przykład nie wyobrażam sytuacji takiej jak a, miała miejsce przy premierze Diablo 2, że wyszło Diablo. jak grałem. Pamiętam ja miałem wtedy 4-gigowy dysk w ogóle w kąpie, więc jak zainstalowałem Diablo, to mój ojciec, który pracował na tym komputerze, miał 500 mega No <śmiech> I to był to. Dobra. ale jakby. I, I dlatego ta gra wywołuje takie emocje, bo ludzie, którzy kupowali Diablo 1, Diablo 2 mm. to właśnie byli ludzie w takim wieku, nie? że to tak, był no. pierwszy komputer, jedna z pierwszych gier No i się, I... się działo długo i tak. beztroskie czasy, te sprawy, Tak, no, I jest taka, jest taka nostalgia, nie? I ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której dla Diablo trójki, na przykład, kurwa, kupuje internet, nie? I będę, kurwa, grał przez dwa lata yy, w tę gierkę, nie? Cały no, internet kupujesz. No nie, no, ale pamiętam, że piłowałem starych, że musieli mieć stałe łącze. I pierwsze, co zrobiłem, jak tylko przyszedł gość i załątował nam Neta, odpaliłem, Battle. kurwa, Diablo, nie? To i to no, był tak. test, nie? Diablo działa, to mówię, kurwa, jest okej, okay, nie? No. Może no. zostać, może tak być I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie wyobrażam sobie w ogóle sytuacji, że w to Diablo będę grał, kurde, nie wiem, za rok albo za dwa no, Ale może odpalić czasami No myślę, że może odpalić jest mała przerwa techniczna, bo, znaczy nie jest przerwa techniczna, tylko pan przez cały czas próbuje odpalić swój samochód. Ja wstawiam, że już ma, z sutry, nic z tym samochodem no. nie zrobi po prostu, bo go piłuje od dobrej, i nie wiem, i nagrywamy już w pół godziny pewnie. Nie, no pewnie. ale nie. dobrze się bawi. No. Dobrze się bawi, moja ręka pewnie będzie jutro cała czerwona. Co kurwa tak pogryzło? <gryzło> Ale ta, takie są uroki nagrywania, wiesz, na łonie natury No w ogóle, wiesz, takie A... są uroki wychodzenia Bartku na dwór Tak, to no, ludzie wychodzą na dwór, wiesz? Ale tak, bo jest wiosna i ludzkie robasto teraz wypełzło na ulicę no. tak, I dziad śmietnikowy zawsze wsiada do twojego autobusu no. Kiedy musisz gdzieś tam się prze, przedostać na drugi koniec miasta no. I... Tak No, no więc po, podsumowując, nawet nie, chcę, nawet nie chcę specjalnie jeszcze się, powiedzmy, jakoś tam kategorycznie wypowiadać odnośnie samej gry, bo jakby nie przeszedłem wszystkich trzech poziomów trudności nie grałem na Inferno, o którym słyszałem, że jest po prostu jakąś kurwa masakrą Dark Souls! Dark Souls! Dark Souls! Właśnie ktoś powiedział, że Diablo e, 3 jest pierwszą tak grywalną grą od czasów Dark Souls, jak grał, nie? Uuu, uh, to o. Mało, Może, mało gier grał. Chyba tak. no, nie, tak. wiesz, co, wiesz co, nie, jak sobie... Jak sobie jak, Może w tej kategorii. Jak, jak się zastanowisz, to jest na, jest na maksa grywalne po prostu. No, nie ma tam rzeczy, która kurwa nie działa, nie? Ta, ta mm -hmm. gra działa po prostu. No, jeśli są serwery, nie? No, jeśli działają live. serwery, tak? Ale e, a propos samego Inferno, to jest coś takiego, że ludzie właśnie na poziom trudności, że Diablo, o bo takie proste i w ogóle co to, co to ma być tam jeden z nich jest Andrzej Kała którego kawa, pozdrawiam serdecznie, weteran wszystkich gier eee... Mistrz tabeli Mistrz tabeli, <śmiech> tak no, eee, ale generalnie nie o to chodzi, tak eee, odpalacie sobie poziom Inferno, który jest takim poziomem tak naprawdę już nie wiem dla kogo eee, bo dla ludzi, którzy grają tak Możliwe, bo co się okazuje Jeden zombiak w pierwszym akcie Po odpaleniu gry na Inferno Kiedy już masz maksymalny level i nie możesz nawet Zdobyć doświadczenia na tym mm -hmm. poziomie Inferno No jest tak mocny, że go możesz tłuc z 20 minut Dark Souls, Dark Souls. No jest jak no, Dark ale nie Souls nie tak, I z tego co... Z te Będziemy musieli przejść szybko na inferno Z tego co opowiadał mi Z tego co mi opowiadał znajomy właśnie Który już jest na tym poziomie trudności To ludzie nawet jak padają na grupę jakichś tam potworów Pięciu to biegają po całej mapie i gubią, ich, gubią te potwory no, po tej no, tak. mapie Bo muszą zabijać potwora pojedynczo nie mhm. już przeciwnika bo nie dają rady Grupie po prostu no i tak dalej i tak dalej, no to jest taki temat powiedzmy na mega długą i nudną dyskusję Nerdozę taką, taką no, diablozę. Jest... diablozę Diabloza. Diabloza, no, no, no niestety, teraz jako... prawdziwa Diabloza. No, więc tak wygląda Diablo, no, no Jak nie. ktoś lubi, to, to mu się spodoba, a jak ktoś na przykład nie grał Ma wyjebane To myślę, że ma wyjebane i powinien mieć wyjeba. Tak kominu zostać, czyli nikogo, dobrze się no, tak, jak, no. tak jak z każdą grą, nie? No, no. nikogo no. Tylko są jacyś dziwni ludzie, którzy grają w Mm. Eee, nie w kurwia, że niedługo, nie wiem, wszyscy będą kontrolować wszystko. Jest nie wiem. To jest chore, że Co? Co? jest No, że chodzi o to, że blizzard. Wiesz, musisz być ciągle podłączony do internetu, kiedy chcesz grać w Diablo, kiedy chcesz grać single. Ale grasz na Xboxie i w sumie też jesteś na stop podłączony do internetu. No ale nie muszę. No nie musisz, nie? No, ale, nie ale nikt tego nie sprawdza, nikt tego ode mnie nie wymaga, żeby odpalić grę. No, no ale Starcrafta, żeby odpalić singleplayer, też musisz być online, albo grasz na jakimś jest... koncie gościa. To... No, ale to jest Starcraft. No tak, ale, no ale nawet, ty... nawet, ale nawet, nawet, nawet w Tarkawcie to jest trochę słabe, jak grasz w tak kampanie. kampanię no. Masz konto gościa, na którym na przykład nie zdobywasz w ogóle achievementów i y, jakichś tam osiągnięć Nie, Nawet jak tam masz takie zawsze, jak przechodzisz misję a, trzy jakieś tam osiągnięcia do zdobycia na różnych mhm. poziomach trudności No to nawet jak ci się uda osiągnąć te cele, to nie zdobywasz tego osiągnięcia mhm. na, koście, na koncie gościa Mimo, że masz savea swojego i tak dalej, możesz mhm. grać całą kampanię, więc ja myślę, że po prostu na PC odchodzi się już od tego, że a, gra jest na komputerze, bo jest mega duże po prostu piractwo, nie? I muszą jakoś kontrolować, nie? Poza tym Blizzard też ma w tym taki swój interes, że chce zarobić kasą na tych przedmiotach, nie? A jeśli ludzie by trzymali postacie u siebie na przykład na kompie i potem grali Eee, na z no. tymi postaciami to kurwa 3 czwarte przedmiotów by było po prostu z haków no, taka jest no, prawda, tak. ja się śmiałem i zastanawiałem eee, kiedy wypuści ktoś do Diablo trójki map haka, nie, nie wiem czy wykojarzycie taki program, który był do Diablo bo, Diab bo wszystkie mapy w Diablo są generowane losowo, nie? No, tak to pamiętam no i w Diablo dwójce był jakiś gościu, który był mistrzem nie i wymyślił program, który w momencie kiedy ty się łączyłeś z serwerem do gry, albo generowałeś tą mapę, to on potrafił z, jakby z kodu gry wyciągnąć tą mapę i miałeś całą mapę odkrytą. I wiedziałeś, gdzie masz biec. Wow. Żeby szybko przejść grę. I wtedy można było całą grę przejść na wszystkich trzech poziomach trudności, jak ci pomagał gościu tam na 90 levelu w półtorej godziny, nie? Wow. I robiłeś wow. wszystkie poziomy trudności i generalnie nabijałeś level, nie? Tylko mhm. potem. Na jakimś tam helu, nie? No, no nieważne, nie? I zastanawiam się, ile po prostu yy, specjalistom od, od tych programów zajmie napisanie maphaka do Diablo 3. Czy to w ogóle jest możliwe, nie? Koreńcy już pracują, bo oni już mają Ja myślę, tak, no bo oni już beta. przeszli, kurwa, 8, 8 razy i Diablo 5 wypuścili do sklepu. A to Chińczycy? To Chińczycy, no to jedna no. rasa. Jedna rasa W dobrym miejscu to mówisz zdecydowanie. No. A... No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja po prostu nie, nie lubię, kiedy jestem ciągle kontrolowany, bo ja lubię robić złe rzeczy w internecie czasami, brzydkie no. rzeczy w internecie A i każda taka ingerencja mnie irytuje. Wiesz, mnie to najbardziej irytuje to, że jest jakiś kurwa system. Który właśnie jest tak mocno Ingerujący powiedzmy w tą grę, nie? Który się nazywa Battle.net I nagle okazuje się, że Blizzard mimo tego, że kurwa Wprowadza te hasła, to wszystko Nie potrafi zabezpieczyć w żaden sposób tych kont, no owszem jest ten autentycator, który tam jest tokenem po prostu i no. generuje ci numerek Za każdym razem, ale jeśli miałbym podać jakąś rzecz, która właśnie jeśli chodzi o ten online mnie wkurwia To kurwia mnie na maksa to, że przy każdym logowaniu, czy na tą ig stronę, czy do tej gry, muszę przepisać ten kod No nie? I to już jest po prostu jakaś paranoja, no po prostu Bo co, bo jak, bo sytuacja jest e, a, autentyczna i tu miałem parę razy już w przypadku mojego konta tam na Battlenecie, w przypadku kiedy się o, odepnie po prostu ten authenticator to momentalnie ci hakują konto, momentalnie, po prostu w sekundę dostajesz maila na, na swoje konto pocztowe, że ktoś zmienił twój adres e-mail, nie, z, z informacją, adres jest zmieniony, ja raz miałem nawet taką sytuację, że udało im się zhakować tego, tego tokena wow. i gościu podpiął swojego, super. Więc yy, powodzenia dla ludzi, którzy kupili klucz na KE.pl Nie mają żadnej innej gry w wersji pudełkowej, bo wtedy, jak chce się odzyskać konto, to trzeba przesłać skam instrukcji, jakieś tam strony i coś tam. A, to <laughs> ci, co kupują, <laughs> ci, co kupują właśnie na KJ, to kurwa powodzenia życzę jakim zrobią haker no. na konto. No dobra. A słyszałeś tylko jeszcze ostatni temat, bo hmm. głupota ludzka nie zna granic i tak, na KPL e, y, gierka podrożała do 260 zeta. Bardzo spoko. To bardzo spoko, nie? Hmm. Jak na na PC, na PC to za sam klucz, nie? No, no. To Za 8 zł możesz kupić y, klucz A, online, demko. ten free pass, no. nie? Tam na powiedzmy 13 leveli, to już tam nie wiem, półtorej godziny gry, nie? A -a. Hmm. Za 8 zeta. Ale na Allegro są już goście, którzy kurwa handlują zużytymi kluczami i ludzie to kupują, kurwa. To jest choroba. To jest, kurwa, horror, Ale to jest Polska. No. I przy okazji można napisać kilka tych nosików, bo trzeba pisać o Diablo. Nieważne, że robisz przez, całą, przez cały czas robisz bloga o konsolach. Wychodzi Diablo i musisz pisać o tym, bo generuje ci ruch, kliki i może ktoś wejdzie na twoje dupne forum, A. na które nie wchodzi. Mhm, mm no. Dobrze, że nie mamy forum. Nigdy no. nie chciałem, żebyśmy Nie, forum. nie możemy mieć forum. Nie, forum jest dziwne. Wystarczą nam komentarze w iTunes. Właśnie. Niech to będzie nasze forum iTunes. Właśnie. Zakładajmy Steve tematy, kurwa. Steve Jobs byłby A. dumny. No, albo bez kitu, jakbyśmy zaspalmowali tak Items, to by było zajebiście, kurwa. No to trzeba robić multikonta. No. Wszystko w waszych rękach. Możecie zrobić wszystko. Możecie zrobić wszystko? wszystko. No dobra, to co? Wszystko. Może Max Payne. Przejdziemy do, do, do ciekawszych rzeczy, A jak będzie... Max Payne. Radolf też będzie mógł coś powiedzieć na temat Maxa no, Payna. bo troszeczkę. Radolfa trochę tutaj zaciągnąłem. W sumie nie grałem, ale wiernie oglądał przy... oglądał oglądałem. Wrędzlował się przed smartowaniem. <laughs> e, kilka fapów poszło, z tego e, ogarniam. E, ja grę, to jest w ogóle długa historia, powiedzmy, że ją skończyłem. Tak. Tak, tak, powiedzmy, że nie skończyłem, czyli mogę coś na ten temat powiedzieć. Czyli nie skończyłeś już, nie skończyłeś już. Nie, nie, jest nie bardziej skomplikowana to jest historia. Nie, nie, jest i skomplikowana historia. złe miejsce, no, żeby no, tłumaczyć. No. nie. <laughs> Ale razem widział chyba z 5 rozdziałów, tak? Chciał tak, tak, jest tak. 14, mniej mm -hmm. więcej nie wiem, 8. Ty do 10, jesteś na 6. Nie, e, 8 do 10 godzin na wszystko, żeby przejść na Napalu, Można się dobrze bawić. Um, to co, od czego zaczniemy? Grafa na Xboxie, tak? No, grafa, jest całkiem. Jest dobra. Jest dobra, no. Jest naprawdę dobra. Eee, No to jest, wiesz, Rockstar, a oni raczej mm. dobrą grafę robią chyba w tych gierkach, nie? Chyba. Co macie powiesz? Zajebistą, nie? Szczególnie w GTA San Andreas była kurwa wyśmienita. wyśmienita? na na tam szlacy była <śmienita> zajebista, no pamiętam pamiętam. To dzisiaj mi się podoba to. Pamiętam jak mi się kurwa przy którejś misji zacięło na PS2 jak <śmienita> <śmienita> No i już nie mogłem kurde grać, nie? Eee, no i to jest, nie wiem. Oni mają swój autorski silnik, jakieś euforia, czy mm -hmm. coś takiego. Czy to jest tylko silnik odpowiadający za słynny za za to jest za fizykę, za swoją euforię. To za jest moje, moje szczęście, więc no. działa, działa no. I najbardziej. A, modele, postaci są bardzo w porządku. No, Sam model PAXA jest bardzo dobry, jest bardzo dobry motion capture, bo facet, który podkłada głos, też zrobił motion capture. Jest wow, to no. jest jak w Havirajnie. I e, jak w, e, w Natalie Drake'u, który jest Uncharted, który no. jest bohaterem mm -hmm. Uncharted. A co Jarosław Boberek podkłada głos. Całe szczęście nie, bo bym pojechał i mu nakopał do tej no, polskiej dupy. E, ciągle jest, to jest ten sam głos, który był w Jedynce i w Dwójce. I co Rado? Modele postaci są w porządku, tak, twarze są w porządku, są w porządku. Są w porządku. lip jest w porządku. jest w porządku, voice acting jest bardzo w porządku. Uh -huh. A co z takiej strony technicznej? Technicznej, znaczy to chyba też trochę wchodzi już te rzeczy techniczne, czyli jakby, tak jak wspominać o tym o montażu, tak? Że ta, ta... O, ta, ta gra jest po prostu zmontowana. Da, Maciej, ta gra jest zmontowana, <grytanie> uwierzysz prawda? to, czy nie? Nie, w życiu bym nie dał wiary. Nie dałbyś wiary, ja mam małe braki, może mnie, wiesz... Ja Ci powiem jak to wygląda w Maxie Painy, jak ty mi powiedz, czy to było Vancharte. Jeśli to nie było Vancharte, to ta gra jest słaba i nie rozumiem o co chodzi. Powiedzmy, że mm, nie czujesz momentu, w którym zaczyna się gameplay, a kończy kaserta. ser. Aha. A, że musisz ciągle być jakby w gotowości, bo nie wiesz. Było w którym... OK, okej, okay, dobra. Czyli Unchart jest bardzo dobry. A w Maxie Painie jest. Wszystko to samo. Ale w Ale... nie było bullet time, nie? No nie było. To... Ballet time. To, to, bo balet tam. I to było słabe, dlatego Amcharted dostaje 1 na 10. No. Ale dobra, po prostu Max Payne od zawsze był filmowy, tak? A teraz jest jeszcze bardziej filmowy. Jest naprawdę mega filmowy, tą grę się świetnie ogląda. No. Eee, a to, o to później. Eee, Ostrzelanie będzie później. No, po prostu siedzisz i po prostu przyjemnie się to... no. no. Siedź z boku i coś pisz. Tak, dobre... po prostu, no dobry, dobry, dobry. Jak to jest siedzieć tak? z boku? jest naprawdę, pamiętasz ten film Człowiek w ogniu, do którego często wracam jeśli mówimy o Maksie, to jest to to jest ten sam film, tylko że w wersji grywalnej i mi się bardzo podoba są nawet, mówiłem o tym, że są te motywy, kiedy pojawia się w tym w Człowieku w ogniu, pojawiają się jakieś napisy na ekranie, tutaj też się pojawiają napisy, wieś, jakieś takie ważniejsze kwestie bardzo fajnie jest to zrobione z takich jeszcze wersji technicznych, jeśli, kiedy mówimy jak to się ogląda jest wrzucony jakiś filtr, czy coś takiego, który mhm. No, tak początkowo jest trochę irytujące Jest bardzo irytujące, kiedy no. to odpalasz przez, nie wiem, pierwsze nie wiem, pół godziny czy No, to takiego w sumie. A ja no. to, co, potem człowiek się no, to co rozwijają? taki. Jak na ekranie takie, takie... No takie przeskakiwanie obrazu, czy coś takiego, jak rozmywanie. Jak w Mass był taki filtr, który na przykład na początku strasznie irytował i było takie śnieżenie na ekranie odpalone w Mass Effect'cie 2. To twórce. nie jest nawet to. I na pececie można to wyłączyć po prostu, nie? Ale... że Może możesz to w opcjach wyłączyć, to, to gówniano. Więc, znaczy nawet nie jest nie. to takie śnieżenie, nie, to, jest to jest po prostu. bo to jest jakby. ma jakąś tam wartość. nie wiem, jaką to nazwał. estetyczną. Arty, tak, tak, najbardziej, mm -hmm. bo e, teoretycznie Max przez większość gry, gdzieś tak nie wiem, w połowie stwierdza, że jest trochę. że chce się ogarnąć, ale przez pierwszą połowę gry jest kompletnie najebany. Jest, pracuje dla, dla jakiegoś biznesmena. Co chwilę chodzi na najebany, jest w klubie, pije, jest w robocie, pije. Wraca yy, ducha, pije. pije i, wiesz, bierze leki przy okazji, pije. pije i jest na najebany i ten filtr, wiesz no, przenosi się na no, no to. Nie, nie, ten filtr odwzorowuje, mhm. oddaje to, co, jak Max, wszystko postrzega, ca, cały świat. No, Czyli no, wiesz no, jak wszystko jest nie, nieskładne, nie, nie wiesz za bardzo, co się dzieje. Jesteś jakiś, nie wiem, rozkojarzony przez to może, mhm. czy coś takiego. I co tam jeszcze jest takich rzeczy, które... W... A, a, tak, to zwracaliśmy na to uwagę przy Let's Playu, bo teraz napieprzemy Let's Play z tego. A... Co, co, co, a... To, że akcja dzieje się w... Por... Nie w Portugalii, w Brazylii. W Brazylii. I... że... No oczywiście masz trochę angielskiego. Znaczy, część akcji dzieje się w Brazylii, ale to za chwilę. I... Postacie mówią naturalnie po portugalsku, tak? I te kwestie nie są przetłumaczone. E, że są po prostu w oryginale i jak są podpisy nawet, no to nie, nie są przetłumaczone tylko są po, po portugalsku. E, I to jest spoko. Bo jeszcze bardziej czujesz się jak Max. <grym> <Dajam>. <grym> Czyli, że nie kumasz po prostu nic. Tak. <grym> I że wiesz, jesteś w jakiejś czarnej dupie. Naprawdę nie wiesz, znaczy wybrałeś się tylko do tego Sao Paulo dlatego, że narozrabiałeś no, New Jersey, gdzie, gdzie piłeś po barach i tak dalej. Mhm. I... No i co? No Jesteś w obcym miejscu, wszyscy cię nienawidzą i musisz wykonywać pracę dla ludzi, których naprawdę nie lubisz. I ciągle żyjesz jakąś taką traumą z przeszłości. I tak mówię, jest to super zmontowane. Nie czujesz momentu, kiedy kończy się jakby jeden rozdział, zaczyna następny. Bardzo płynna akcja. Właściwie mógłbyś, wiesz, usiąść, na starcie i 8 godzin później odkładasz pada i tak obejrzałem, nie wiem, trzy fajne filmy mhm. akcji, bo te sekwencje są naprawdę fajnie zrobione i. i, i... No, Max czy... też daje radę w różnych dziwnych akcjach. W no, są jakieś nie wiem, naprawdę kurde. szalone akcje typu ostrzeliwanie nie, nie wiem, jest pościg na motorówkach, w pewnym momencie. Twój kierowca postanawia się wybić po jakiejś tam platformie, i jest, jedna motorówka sobie płynie normalnie rzeką, i wy tak nagle z dupy wyskakujecie. Jesteście, nie wiem ze 2-3 metry nad nią i Max nagle stwierdza a dobra to ja sobie postrzelam teraz do ludzi, nie? Albo takie opcje, że leci helikopter, helikopter. Nie? właśnie już jest na początku chyba w pierwszym czy w drugim rozdziale, w drugim rozdziale że lecisz sobie helikopterem jest jakieś takie lądowisko, jest kilku z typów na, na tym lądowisku zaczynasz do nich strzelać i nagle wyskakuje gościu z, z rakietnicą ten pilot Próbuję jakoś ominąć tą rakietnicę, no i przez przypadek jakby łapiesz się w ostatnim momencie tych, ty, nie wiem... Nie pozy, takie, pozy, to... coś takiego, no, i wiesz, wisisz płody. na tym, e, wchodzi ten bullet time e, i, i ty wystrzeliwujesz do ciebie kolejną rakietę i musisz ją zestrzelić z pistoletu. Więc coś tak, takie, jak ty są, wiesz, na porządku dziennym i, i w się. takie czy... kino typu ten, Johnny Woo. No mniej więcej coś takiego, bo wiesz, no, to, to zawsze czerpała z tej gierka, statystyki. Jak był ten e, stronghold? stronghold czy coś stronghold, takiego. No tak, ale. Mega chujowodno. Tak, to prawda, ale e, pierwszy Max i drugi e, Matrix tak, jako mm, inspirację, mhm. tak? Ale też to właśnie kinego ów, o którym mówisz. I to widać w, w, w, w trójce. Jeszcze lepiej. E, podoba mi się bohater, że jest dojrzały, tak, jest jakiś, mhm. e, mam sporo sterek, żyję jakimiś problemami i nie musi ratować świata, tylko tak naprawdę ratuje własną dupę. Znaczy, no stara się być dobrym człowiekiem, tak naprawdę. Nie, nie własną dupę, w sensie dziewczynę, tylko siebie. siebie. Stara się jak po prostu politycy. W, chcę wyjść z tak, ale polscy politycy dbają o coś innego, <śmiech> a, żeby ta dupa była jak największa. <śmiech> a, nie wiem, stara się wszystko naprostować. Nie, nie jest jakiś tak. Jego zadaniem, właśnie tak jak powiedziałem, jest ratowanie świata. Mm -hmm. I... No po prostu ratując siebie wplątał się w dosyć dużą aferę, tak? Przez przypadek. I... Przez przypadek. Bo właśnie Max jest typem człowieka, który był w złym miejscu, w złym czasie i to Ale jest, tak jest był chyba też w tych pieniądze. Tak, tak części, i to jest kontynuowane. Lądował zawsze w takim burdelu totalnym No, no najgorsze. To i musiał się z tego jakoś wygrzebać, nie? I A na to, nadal są te komiksy? Nie ma właśnie komiksów, ale to jest... było fajne. Było fajne, ale jest jakby... Um, Czy... Jak to nazwać? Uh, odwołanie do tego? No. Od, do tych cutscenek? Mhm. Um, do tych komiksowych cutscenek jakby. Um, jest coś takiego, że... Na przykład jest odgrywana jakaś kacenka e, i ekran dzieli się na kilka planż mm. i po prostu są stopklatki. że na przykład jakiś tam fragment, jak Max idzie z jakieś tam mm -hmm. ujęcia, jest stopklatka, i w, w jakimś następnym okienku, gdzieś tam na przykład trochę wyżej, jest najazd na twarz i on coś tam mówi. Później jest znowu stopklatka i coś tam coś. Tam. No mm. po prostu jest. Więc powiem, że jeszcze ten napisok No, no tak, i więc... bardzo fajny to daje efekt. Generalnie nie ma komiksu, ale jest zachowany ten, ten duch taki komiksowy. E, tak jak mówię, aktor jest ten sam, więc jest ta sama pogrzana narracja, chociaż nie ma już tych takich ogromnych, wielopoziomowych jakichś metafor, które tam Max sypał w jeden, cel, w dwójce, coś takiego. A no nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No i, i O samym bohaterze tak, że, że bardzo w porządku, że, że to nie jest jakiś kolejny gówniarz, który tam po prostu strzela do wszystkiego, to tutaj wydaje się, że Max ma jakieś priorytety. Nawet. Priorytety, no. Fajne są jeszcze komentarze do różnych, jak wchodzi do miejsc, i, no. czy tam komentuje rzeczywistość, znaczy, co tam się dzieje w ogóle. No, że, nie wiem, na przykład ponosić pękilera, czyli ten, ten apteczkę, ja no, powiedzmy. I Sią on tam rzuca tak, jakiś tekst związany z tym wiesz, z tym pęklerem i z miejscem, w jakim się znajduje. Albo, wiesz, no, fajne jest też takie... Czucie się świat mm, przez to, że w niektórych grach masz na przykład, nie wiem, jakąś oczywistą strzałkę, która ci mówi, w którą stronę masz iść, czy minimapę, która wiesz, może rozpraszać. A tutaj po prostu max mówi, co teraz powinien zrobić, nie? że co jakiś czas, nie? że oj, coś muszę gonić tych typów, bo inaczej coś się stanie złego, nie, A teraz muszę iść tam, zrobić to coś tam. to jest fajne. Y to jest bardzo dobre i, i dlatego właśnie tą, tą grę się bardzo dobrze ogląda fajnie mm -hmm. fajnie się w nią gra. E, jeśli chodzi o mechanikę, to, to, to jest, wiesz, Bullet Time działa w ten sam sposób. Zyskujesz go, wykonając, ostrzeliwując chyba ludzi w jednym sejf, tak było, czy coś takiego. E, on się chyba ładował podczas takich akcji jakichś. Takich, no, trzeba postrzelać po trochę, żeby się naładował. on no, działa tak samo. Tylko, że z tym plusem, że na przykład dostajesz jakieś obrażenia, to wtedy też ci się ładuje. Albo jesteś na przykład za osłoną, co jest nowością, system osłon. I jesteś pod naporem ognia jakiegoś tak, przeciwników, mhm. tak? I wtedy ładuje się ten time, żeby mógłbyś go jakoś użyć. Jest system osłon, który jest średni tak naprawdę, jest raczej bym powiedział słaby. Bo dobrze wiesz, że jaki jest najlepszy system osłon poza Conviction? Gears of War. Gears of War. Uh, I... No właśnie tego nie ma w Maxie Pejnie. Ale jaki zaczek jest zadowolony. No bo, jest bo, to... do, bo my wiemy, co jest dobre. Jaki jest najlepszy system osłon w grach? Uh, i, I tego nie ma w Maxie Pejnie, że może po prostu przygnąć do jednego no słowy. Najlepszy system osłon to jest kurwa w Battlefieldie trójce, Bo go nie ma po prostu. Jest jakiś. No ale to, to mi się nie podobało, bo zawsze lubiłem ten, ten system osłon z Gears że mogłaś sobie później przechodzić, a już w ogóle na przykład ten system osłon z Conviction jest, jest fajny bardzo i by, myślę, że by pasował do Maxa, bo chyba nie wiem, jeśli chodzi o Bohatera, tak, o, o no design, design lokacji, to jest tak, mniej więcej podobny klimat, no, bo w girsach te, te mapy były czasami bardziej otwarte i można było jakieś obejść tych przeciwników. Mhm. Zajść od strony coś, coś ta takiego, więc to, to, to się bardziej przydawało, ale no po prostu ten system właśnie mógłby być fajniejszy. A jest w jej multyce mogłeś mieć mnóstwo, nie wiem, na przykład trzy shotguny czy coś takiego, albo jeszcze przy okazji jakiś kałacha, czy M4, e, dwa pistolety, 15 granatów i siedem koktajli motowe. No tutaj w Maxie nie ma granatów, co, co bardzo żałuję. Znaczy to jest śmieszne, że w multy są, granaty, w multi są tak, granaty, a w singlu tak. nie ma. E, nie ma granatów. I możesz mieć, wiesz, możesz trzymać w jednej łapie jakąś mniejszą broń, w drugiej też jakąś mniejszą. Możesz trzymać dwie naraz i napieprzać dwóch naraz. I to nie muszą być na przykład dwa Uzi, tylko na przykład możesz mieć Uzi i rewolwer w jednej ręce. No. W jednej ręce Uzi, w drugiej rewolwer. Mhm. Ale i też możesz mieć jedną broń, którą trzymasz w dwóch rękach. Czyli po prostu masz, możesz mieć przy sobie max trzy bronie naraz. I to jest fajne. I, i, no, I jeszcze, to, to też zwróciło uwagę, jeśli chodzi o to trzymanie broni. No tak, jest żeby? bardzo fajny smaczek, że na przykład e, trzymasz tą broń, którą trzymasz w dwóch rękach, jakiś, nie wiem, shotgun, i zaczyna się kascenka, no to Max trzyma tą broń w tej kascence w jednej ręce i wiesz, w drugiej ma na przykład wyciągnięty pistolet ten zwykły i wiesz, no nie ma czegoś takiego, bo ja lubię to dlatego, że w grach czasami jest taki motyw, że... E, nie wiem, yy, trzymasz jakąś inną, inną No i nagle masz inną no. no i to jest bardzo fajnie, płynie. wiesz, zrobione W ito. grach też są takie motywy, że naj, nagle byłeś w i żyłeś, była twoja postać, nie umarłaś, nie, nie, nie straciłeś mhm. życia i jest katstenka i na przykład ta postać ginie pod podłogą. No, <laughs> Są takie sceny. No a tutaj nie, nie ma mowy o czymś takim, jest wszystko bardzo dobrze dopracowane. Albo, że ciuchy ci się zmieniają. Tu no to też jest taki... moje ulubione. To to w Assassin's to Creed w dwójce na przykład no, albo coś takiego, zierpnia. że ja miałem inne ciuchy, a inne ciuchy były w, katce, w No W sumie na propos ciuchów to Max też jest to też jest fajny, fajny, fajny smaczek, bo jakby w każdym rozdziale jest trochę inaczej ubrany, więc nie jest tak, że w jednej no i jest, w wiem, każdy z tych rozdziałów to jest jakby inna miejscówka tak naprawdę i Max zwiedza naprawdę mnóstwo jakichś e, ciekawych miejsc i ten design tych, tych miejsc jest naprawdę w porządku. E, akcja gry rozgrywa się głównie w Sao Paulo, ale są favela, favela, favela yy, e, czyli jakieś takie slumsy, no, stadion, jakieś nie wiem hotele, tam dyskoteka, także jest fajną lokacją. Jest, Jakieś takie mokradła, czy coś mm -hmm. takiego jest Mnóstwo jest, tego jest, I są jakby flashbacki do, do New Jersey Czyli na przykład pół roku wcześniej, jak to się stało, że Max trafił do Sao Paulo? Mhm. I takich przebłysków jest na Ale tam tego było, nawet w jednej w dwójce było bardzo dużo tego typu scen. Ja pamiętam, jak się biegało chyba w dwójce po jakiejś chacie Maxa Payna, no. yy, gdzie, gdzie on szukał córki. A i tak, były ale to były takie bardziej czpuńskie wympowskie właśnie. Ale tutaj nie ma właśnie takich motywów chipońskich zbyt dużo, ale po prostu wracasz do do. Ale już, już wtedy właśnie, to co chciałem powiedzieć, że jakby wtedy też. Jedynka i dwójka, zarówno to, to były gry, które były takie dojrzałe tak? No, mocne. No, ja pamiętam, że jak na ja jak Nie licząc z jako... tego, że strzelasz do miliona ludzi, no. Nie, no tak, ale jakby cała ta fabuła i historyjka, która była, wiesz, jakby... No. Znaczy preteks był taki ciekawy, tak, ale no. później to było różnie z tym wszystkim tak No dwójka, no to dwójka to już było takie napierdalanie no w ogóle. No tak, to, a, ale jedynka była zajebista i mi się na przykład bardziej design w ogóle jedynki podobał. No, design o dwójki. no y i sam design Maxa też mi się no. bardziej podobał, w jeden z tej zdecydowanie, bo w był taki jakiś dziwny. Dziwny, miał taką śliczną mordę. No nie, nie podobało mi się. A w trójce jest bardzo fajny. Mhm. Ten, ten, ten, ten, ten wygląd Maxa zmienia się. Jak rękawiczki no, no i, i, ma, i jest ważny dla fabuły też. Ma to odwzorowanie fabuły, znaczy y, fabuła no, wpływa na, na wygląd maksa i to jest fajne i to, i to jest ważne. A, a, jeszcze z takich opcji nowości gameplayowych, nie wiem, że giniesz, oczywiście jest ciągle ten system pęklerów. Tylko, że życie się nie regeneruje To nie jakby pójście na rękę współczesnym graczom, tak, tym, którzy nie pamiętają Maxa Payna I po prostu musisz łykać te, te painkillery Mogliby zrobić takie jak w Diablo, że nagle, samo się odnawia no, To to by było właśnie zagranie takie jak w Diablo, nie? Hmm. A... Ale tak samo przecież się robi, nie wiem, w Halo jest tak, taki sam system, nie? No. Nie chodzisz, nie zbierasz w ogóle teczek A to już w tam... dwójce było zmienione to było. Tak samo było i w jedynce, nie? nie że się już nic nie, nie zbiera Nie, w jedynce się zbierała apteczki tak, tak, tak. tak. Ktoś się nie zbierało. Się zbierało. ci się odnawiała. Nie, nie, nie, to w dwójce wprowadzili to ze sponą. Nie, jest tak stary, że Nie, jeden się, nazywa, a on wychodzi z takiego skafandra na statku ten Master Chief i jest test, czy działa osłona, czy coś. No tak, ale jest osłona, ale i tak masz pasek życia jeszcze dodatkowo. No tak. I pasek tak. życia musisz regenerować. O, no tak, ale i tak generalnie 3-4 gry przechodzić. No, na heroiku, no to wiesz, no to jest. A, no przepraszam, a to widzę, na, że Ty z Andrzejem Ką ja grałeś. Ja trochę. zdecydowanie jeszcze wiesz, kopa. Lider tabeli. <laughs> O czym mówiliśmy? O, o Maxie Pejnie. Maxie Painie. o Z nowości takich kampliowych, no to tak, łykasz te pękillery, ale na przykład jest ostro, ty masz jakiś, nie wiem, pękiler pod, pod ręką, ale nie zdążysz go łyknąć. To jest coś takiego, że Max pada i, i czas zwalnia i jeśli masz ostatnią szansę, to się nazywa left man standing, że musisz zabić swojego prawce tak? Jeśli go no. zabijesz, wtedy możesz znowu wstać, masz pełne życie, tylko, że nie masz tego jednego pękilera. To jest takie bardzo spoko. I to, to jest bardzo przydatne, jeśli jest jakaś większa rozbałka. A Jeśli chodzi o single jeszcze. I o, tak jak było w 1 i im dalej tym więcej napieprzania i tym bardziej to się staje nudne. I mniej więcej od połowy to strzelań już jest mm, dosyć monotonne. Bo nie ma z, zbyt dużej różnorodności, jeśli chodzi mm -hmm. o misję. Jest po prostu takie standardowe, to się nazywają shooting roomy czy coś takiego, że, że nie, nie, nie wiem, czy dobrze pamiętam, no nazwę taką specjalistyczną, którą, um, którą władają niektórzy właściciele blogów polskich jego nie było pięknego słowa, nie wiem jak to nazwać w polsku. Po prostu masz jakąś miejsce, gdzie, gdzie wbijasz, strzelasz. Napokój, w którym się strzela Właśnie. Przechodzisz do następnego, jakiś korytarz i znowu mm -hmm. jakiś napieprzysz ludzi. I różnorodnością są, urozmaiceniem są jakieś mm, pościgi, które są na szynach, tak naprawdę, są strzelane na szynach. Są bardzo widowiskowe i bardzo ciekawe, ale w pewnym momencie już tego jest za dużo i to jest mm -hmm. dla mnie duży Minus, no to jest chyba w ogóle no, ale też mówię, minus, inaczej, minus wszystkich gier, w których się strzela, nie? No, bo ja pamiętam, jak grałem w Modern Warfare 2, to byłem na początku to zachwycony, że o, zajebista strzelina, a potem to już tylko myślałem, kurwa, kiedy to się skończy, nie? No, bo... ja tak miałem pod koniec maxa, że tak A już przyszedłeś? A, to jest tak. znaczy, no, Ale powiedzmy, że przyszedłem. No. I tak. Rockstar nie byłoby sobą, gdyby, wpakował, gdyby nie wpakowało tam mnóstwo jakichś rzeczy, które można robić przy okazji. I tak, samego maksa tam możesz przejść sobie na, na nie wiem, chyba pięć różnych poziomach, czegoś się po którymś tam Trzy przejściu. Są jakieś wyzwania, do które robisz robisz fabule, w sensie, nie wiem, że zabij 500 wrogów leżąc na, na... To coś dla ciebie. Tak, zdecydowanie. Leżąc plackiem na przykład, albo zabij iluś tam wrogów w tym bullet time, albo spędź ileś czasu w bullet time, albo łyknij ileś tych pękilerów. Więc jest, jeśli ktoś jest fanem takich rzeczy, no to jest spoko. Kilka razy możesz, wiesz, przejść, to dobrze się bawią. Prócz masz jeszcze achievement. No, no tak. oczywiście achievement, co mi powiedzieć. Jest tryb arcade, czyli przechodzisz grę na punkty, znowu. Jest jeszcze jakiś, nie wiem, tryb nomi... Czyli generalnie mocno pocisnęli, Ta, Można chodzi. dużo, Nawet jeśli chodzi o samego singla, no. jest jakby atrakcja, mm. jeśli komuś się bardzo podoba, jeśli ciągle... No właśnie, tylko teraz jest też takie pytanie, czy te tryby nie są robione trochę na siłę, nie? Wyobrażasz mm. sobie, że będziesz tak katował tę grę? Myślę, że tak wiesz, jako jakiś... Dobra, dobra, ale przeryk... nie myślisz tylko, czy no, jako... będziesz katował przez rok na przykład. No, przez rok na pewno nie, ale co jakiś czas sobie odpalę, żebym wiesz, sobie słuchać to, A jak to wyglądało. Poza tym, słuchaczy, ja to Eee, jeszcze coś pamiętam, że było fajnego w singlu, ale no, ogólnie myśl jest taka, że jest tego dużo do zrobienia. Jeśli ktoś naprawdę podoba mu się strzelanie także i, i nie wiem, po prostu kocha tę grę, to będzie mógł spędzić z nią dużo, dużo czasu robiąc różne dziwne rzeczy, tak. eee, ale single to nie wszystko, bo tak jak powiedziałem, jest a nie podoba mi się jeszcze w sigurze, że są bardzo długie loading'i tak naprawdę. Bo... To wiesz, to wino twojego sprzętu. Zdecydowanie. Ale które też, to jest na no, jakoś tak Znaczy to są, są tak? e, zakamuflowane tymi katstenkami, które są czasami dłuższe, czasami krótsze. E, no ale po prostu chciałbym, żeby była taka opcja, że, że po prostu chcę tylko grać, tak? No to nie muszę oglądać tego, tylko skipnę od razu, nie? Poza tym te, te lokacje nie są wcale takie znowu duże, no to nie rozumiem tego za bardzo. No dobra, to, to jest minus ewidentny. Dobra, jest multi. a mm, Tak jak mówiłem, bałem Pamiętajcie, się. żeby te minusy nie przesłoniły wam plusów. To u ciebie jest zupełnie inaczej. A Nie wiem, o czym mówisz. Dobra, my nie. <laughs> jest multi, które, o której się bałem, tak jak mówiłem, ale jest dobre, jest bardzo fajne. Myślę, że... Udało, udało się. Udało mu się. Brawo. Jaka czasu to zajęło. Są brawa dla pana, któremu udało się odpalić samolot. Samolot. Samolot. samolot. samolot. To ja pierwsze. E, dobra, multi jest proste. Są trzy tryby, cztery. Jest deathmatch. Czyli Team deathmatch, capture the flag. Nie ma capture the flag. E, jest painkiller czy coś takiego. Czy... Run to the hill jeszcze. <laughs> nie, nie. E, ja tutaj wszystko powiem, bo ty macie miesza strasznie jest tak. Dead match, team Deathmatch, match. który plaga na tym, że jesteś Maxem i jakiś inny typ jest tym twoim najlepszym kumplem z gry Paso, pasos. Pasos. pasos. <głos> I, i, I, nie wiem, jest was dwóch i, i sześć osób czy więcej próbuje was zabić i tyle. I kto zabije Paina, to staje się tym Painem i tak dalej. Nie grałem w to, Berek. próbowałem, Berek. Tak, Berek. próbowałem Berek. wejść w to na jakiejś playliście, nikt to nie grał, więc srałem <laughs> Ludzie grają w Team Deathmatch najczęściej. I co jest fajne, i nie widziałem tego, że widziałem, to jest jakby kolejna wariacja na temat gry, Objective jakiś taki. a Mianowicie, to się nazywa Gang Wars. I no. masz jakąś? gang Wars Gang Wars Bank Bros Gang Wars Bang Bros, Big Bang <laughs> Bang Bang Skip Skip, skip Gang big. Bang skip, <laughs> nazywa Gang nazywa Gang Bang Czasami jest Gang Bang Bo jeszcze o tym może powiem Ok, więc yy, masz mapę Tak? I ta mapa jest podzielona na pięć... Terytoriów Nie pięć rund takich mniejszych. Tylko, że w każdej rundzie yy, każda drużyna ma inne zadanie. Czyli na przykład w tej rundzie yy, musimy przenieść jakiś, nie wiem, yy, paczkę z narkotykami w jedno miejsce. W innej rundzie musimy osłaniać jednego zioma. w yy, Jeszcze w innej rundzie jest na przykład coś takiego, że każdy ma tylko jedno życie. No i... Yy, no i i te zadania się zmieniają dynamicznie, w sensie na przykład ta drużyna wygrała, udało jej się przenieść, przenieść terytorium dane, no to w następnej, w następnej rundzie wszyscy będziemy mieli tylko jedno życie, tak? Albo np. Ta tej drużynie wcześniej nie udało się przenieść tych narkotyków, no to na przykład w następnej rundzie robimy coś innego. Więc to jest bardzo dynamiczne i że niekoniecznie grałeś na tej mapie, no to już wiesz co będzie po sobie następowało i jest fajnie. Bardzo fajny tryb, dużo ludzi w to gra Można się dobrze zabawić Jeśli chodzi o samo napieprzanie Jest fajne <laughs> Samo strzelanie Zdobywa się poziomy, jest mnóstwo jakiś nagród To się, Coś po prostu jak, nie wiem, Call of Duty, coś takiego Też możesz rozbudować swoją postać Dodając perki, jakieś, nie wiem Kupując bronie rozmaicania tej broni, więc jest dużo jest, roboty. No ogólnie mówiłeś, że ci się podoba, mówię, że ci się podoba No e, jest fajnie. Nie jest tak, że jej w Kirsach, ale jest fajny. Ogólnie mówię, że Ci się podoba. No. Jest spokój, myślę, że trochę w to, to sobie pogram. Nie podoba mi się, że jest, będzie DLC Które kosztuje dużo Będzie DLC, tak? Będzie mnóstwo DLC no to do... Będzie DLC będzie tak, To jest jest. Rzeczywiście... No bo jest Rockstar Pass to to, już, no. tak Są cztery DLC rozplanowane na najbliższe pół roku I pewnie więc... do Multi Wszystko jest do o, Multi super. są kolejne mapy, tylko do Multi e, o, to Ogólnie są... też dobrze czy to Multi idzie, tak? Nie... Całkiem nieźle Ale to różnie bywa A to jest bardzo dziwne, że mi dobrze idzie Multi Po prostu są e, mniej zjebane mapy Bardziej zjebane mapy i fajne mapy e, I... S... Co oczywiście największą bolączką każdej, każdej gry multiplayerowej jest, bo kurwa respawn, pointów czasami, że zdarza się, że tymi się za plecami gdzieś tam respawnuje i po prostu jest słabo. Mm -hmm. Zawsze kurwa w każdej grze takiej multiplayerowej. Po prostu jestem wyznawcą e, idei, że drużyna ma jakby jeden e, respawn point, jak w Team Fortress na przykład. Jest tak? Jest. E, jest. jest. W Battlefieldzie jest też jest. tak mniej więcej. Znaczy, no, wiem, są wyznaczone tak respawn No tak, proste. no i, i to jest spoko. A z drugiej strony nie jest spoko, bo mo możecie jakaś drużyna przeciwna a, zraszować. Ale, sumie, ale, ale wolę, wolę, ale, ale, ale. wolę być rasowany niż kurwa dostać kosę w plecy w ogóle randomowo, dlatego że ty się za mną wiesz mhm. Bo wiesz, wtedy jeśli drużyna mnie raszuje kurwa na respawn point, no to wiem, że moja drużyna się pała i trzeba zrobić rage <śla> A tak to się muszę robić rage bo jakiś debil miał szczęście i się ze mną respawnował. Nie, żartuje. A... Ogólnie widziałem, że bardzo dużo tych perek jest, nie? Bo jakby to jest rozbudowane, bo mają po kilka poziomów i No i, i też tak dalej, ma tak wpływ na to, co masz na sobie założone, to ma wpływ na regenerację życia, szybko jest To jest całkiem, perfect, całkiem rozbudowane. To jest dużo rzeczy i myślę, że ludzie będą w to grać. Może bo nie będzie tak... dużo kombinacji z tego wynika, tak? I może no, no można dobrze się dać. Do... Postać, znaczy postać to jest bardzo epogowy. No i no. jest w porządku. Nie będzie takiego szału jak, nie wiem co, no, Modern Warfare czy Call generalnie, ale... Myślę, że, że ludzie, którzy mają. Tak? tak, myślę, że tak. I jest w porządku. Chociaż też niektóre redakcje przyznają, że multi jest fajniejszy niż. samo. Ale dla mnie są. Ruch, tak. No to fajnie, tak. że mi się udało. No i generalnie, no nie wiem, jakbym miał dać jakąś cenę. Nie wiem, 8 do 10 powiedzmy. No ale dla Was. Jakąś <grytania>, nie? 8 do 10. <grytania> no, bo ma kilka błędów, o których mówiłem. Przy okazji. No, to pięknie, pięknie, bardzo. Zobacz, ty Diablo ile dajesz? Ile bym Diablo dał? Cztery? Nie, Zdziesiąt no też wy? bym dał z osiem na 10. Osiem na dziesięć no i w porządku, mamy dwie ósemki no, w odcinku Możecie Dwie ósemki, dwie trójki napisać. A dlaczego trójki? a prawda, już wiem Ej, bez kitu moglibyśmy, kurwa, dodawać na się na metakritik <tuszel> Tak, nasz podcast A ty nie, jest głupie Nie, nie moglibyśmy Dlaczego nie? Muszą być napisane po angielsku, muszą być dobrze nie napisane Nieprawda, są też po, po polsku ureckie Ale ja, są tłumaczone chyba, Niektóre są po polsku A, to ja nie wiem, ja tam po prostu nie siedzę jest. Radolf pokazuje, Radolf jest naszym realizatorem dźwięku I on mówi, I on że, już mówi czas. że już Że za dużo pieprzyliśmy o Maxie Payne tak... <śmiech> Było za dużo przekleństw i w ogóle A miało nie być I nie jest być. źle Oj dobra tam, Oj, dobra, nie, nie może wszyscy być To ścieżek wszyscy wszyscy najwyżej nie działało nie Dlaczego warto... najwyżej nie jest. Teraz wszyscy wiedzą dlaczego warto kupić Maxa Paine'a i Diablo 3 no. tak, Co jest z nich fajne, co jest z nich Okej, okay. dzięki za odsłuchanie, 27 odcinek na serio, za nami. Jest już naprawdę ciemno. No. Kiedy mówię, to za nami są dziwni ludzie na no, ławce to i się boję. No coraz bardziej bać. Właśnie, oni są tutaj za nami. Pan, który próbował odpalić swoją to taksówkę, go ma, już go nie ma, pojechał. To jest już ta godzina, gdzie trzeba... Niedługo żydowskie zombie wyjdą ze swoich grobów no. i tutaj w getcie nas zaczną cisnąć, więc... Musimy powiedzieć wam cześć. I zobaczymy, usłyszymy się za tydzień, mam nadzieję. Tak? Mm, tak? Coś masz, macie jakieś do powiedzenia, o czym wielką No, jesteśmy na Facebooku, gry na serio. I tylko momentu... tak, bo obcięliśmy wszystko, wszystko bo nasze obliwi. małpy, które pracowały za banany, nie chcą już wklepywać statusów na Twitterku, więc tylko będziemy teraz e, e, rumuńska pomoc Maćka będzie tutaj wpisywać tylko statusy na Facebooku, więc jeśli będą jakieś dziwne literki albo składnia będzie nie Polska, to, to nie ja, tylko rumuńskie dzieci, mm -hmm. Maćka zatrudnione z Caritasu. Przepraszam, no, więc jesteśmy na Facebooku. na tym, na Facebooku. Na Facebooku, komentujcie na iTunes, bo, tak, bo to fajnie bo by było, jakbyśmy mieli więcej wiaryk, Bo rozdajemy cukierki. Rozdajemy tak. cukierki i... Pop, pop. E... I możecie oglądać też mój kanał na YouTubie. Tak, ja tak Tam Maxa na trójkę. Będziemy... Będzie. Będzie, będzie, będzie, będzie. będzie dużo, będzie dużo Maxa Payna trójki. Mhm. teraz. I trochę Wiedźmina dwójki jeszcze. Je jeszcze będzie, jeszcze będzie trochę tego Wiedźmina. Bo na razie się zbieramy, żeby był Wiedźmina, ale będzie, jest dobra. Dobra karma, wszyscy się bieramy, no, dobra. Bieramy. no to co, koniec, Do. koniec, Jo.